Wieka. Poseł Łukasz Litewka pochowany został na cmentarzu w Sosnowcu. Anna Orzeł, Polskie Radio. Jesteśmy koalicją dialogu, a nie szantażu, mówi szef Klubu Polski 2050 Paweł śliz. We wtorek ministra klimatu spotkała się z posłami tego klubu dziś w Sejmie głosowanie nad wnioskiem opozycji o odwołanie Pauliny Henik-Kloski. Poseł Paweł Ślis zaznaczył, że minister wyjaśniła dwie najważniejsze dla jego klubu kwestie, czyli program Czyste Powietrze oraz system kaucyjny. Dostaliśmy zapewnienia, że w programie czystym powietrze do końca maja zostanie wypłacone półtora miliarda beneficjentom. To bardzo dobry ruch i bardzo się z tego cieszymy. I z tą wieścią możemy iść do naszych wyborców. I system kaucyjny będzie projekt ustawy o objęciu opek system kaucyjnym. Także dziś Sejm rozpatrzył wniosek Prawa Sprawiedliwości o odwołanie ministra zdrowia Jolanty sobierańskiej grendy. Sejmowa komisja wczoraj negatywnie zaopiniowała wniosek o jej odwołanie. Jak jednocześnie zaznaczyła szefowa resortu zdrowia, nie ucieka od rozmów na temat reform w służby zdrowia. Dodała, że z uwagą i z pokorą wy wysłuchała wniosku. Łukasz Majza nie jest już członkiem klubu parlamentarnego PiSu. O usunięciu posła Mejzy poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Decyzja o wydaleniu posła zapadła prawdopodobnie po informacjach Rzeczpospolitej, że poseł rozważa wystartować w gali Freakfaitu. Wcześniej już jednak Łukasz Mejza zgromadził w sumie 168 punktów karnych. Załamanie przepisów drogowych przekraczał dozwoloną prędkość jadącą 200 km na godzinę przy dozwolonej prędkości 120. Poseł w niektórych sytuacjach nie przyjmował też mandatów. Zdaniem posłanki PSL Urszuli Pasławskiej, PiS do usunięcia posła z klubu skłoniły spadające sondaże. I nikt nie zmarze tych ostatnich kilku lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wstydziło się za posła Meize i broniło posła Mejze, Czas najwyższy. Trzeba przyznać, że chyba w żadnej partii nigdy z takim przypadkiem nie mieliśmy do czynienia. Przeciwko Łukaszowi Mejzie w kwietniu ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia w związku z zarzutami podawania nieprawdy i zatajenia informacji w oświadczeniach majątkowych.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 Władysław Kośniak Kamerz zaznaczył, że przedstawił listę wojskowych do awansowania i oczekuje na akceptację przez prezydenta. To są aktualności jedynki. Brytyjskie służby sprawdzają międzynarodowe wątki wczorajszego ataku nożownika na dwóch Żydów w Londynie. Policja sprawdza, czy sprawca kierował się antysemityzmem, a ofiary zostały celowo wybrane. Mężczyzna został zatrzymany. Śledczy sprawdzają jego przeszłość, w tym ewentualne wcześniejsze konflikty z prawem i stan zdrowia. Analizują też jego kontakty i próbują ustalić, czy działał sam. Policja bada również, czy za atakiem mogą stać osoby lub środowiska spoza Wielkiej Brytanii. Ten wątek jest teraz jednym z ważniejszych w śledztwie. Ranni zostali dwaj mężczyźni. Jeden ma 30 lat, drugi ponad 70. Obaj trafili do szpitala. Według najnowszych informacji ich stan jest stabilny i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja nie ujawnia ich tożsamości. Do ataku doszło w dzielnicy Golders Green w północnym Londynie, gdzie mieszka liczna społeczność żydowska. Śledczy sprawdzają, czy ofiary zostały wybrane przypadkowo, czy mogły być celem ze względu na swoje pochodzenie. Na ulicach Londynu pojawiło się więcej patroli policji, szczególnie w rejonach zamieszkanych przez społeczność żydowską. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Amerykanie analizują możliwość zmniejszenia liczby żołnierzy w Niemczech. Decyzja w tej sprawie zapaść ma wkrótce. Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenia liczebności żołnierzy w Niemczech, a decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump, napisał prezydent USA w serwisie Truth Social. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Nieco więcej chmur na północnym wschodzie kraju, poza tym pogodnie, ale mroźno. Niemal w całym kraju z wyjątkiem północy możliwe są przymrozki na termometrach od minus trzech stopni do jednego. Jedynka Polskie Radio Dziś 30 kwietnia to 120 dzień roku. Słońce w znaku Byka wzejdzie o 5.08, a zajdzie o 19.59. Dzień trwać będzie więc 14 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą Jakub, Katarzyna, Lila, Ludwik, Marian, Pius i Wawrzyniec. Kartka z kalendarza. W 1310 roku urodził się Kazimierz III Wielki Syn Władysława Łokietka, od 1333 roku król Polski, ostatni monarcha z dynastii Piastów na polskim tronie. W 1916 roku w Rzeszy Niemieckiej i Sojuszniczych Austro-Węgrzech oraz na okupowanych terenach Polski i Bałkanów wprowadzono po raz pierwszy na świecie Czas letni. W 1921 roku wszedł w życie trakt Gryski, kończący wojnę polsko-bolszewicką w latach 1919-21. W 1975 roku koniec wojny w Wietnamie. Wietnamska Armia Ludowa i oddziały Wietkongu zdobyły Saigon, stolicę Wietnamu Południowego. W 1981 roku w PRL-u rozszerzono system kartkowy, wprowadzono kartki na przetwory mięsne, a także masło, mąkę, ryż i kaszę. W 1998 roku Senat Stanów Zjednoczonych ratyfikował protokoły o przyjęciu Polski, Czech i Węgier do NATO. Autopromocja. Cztery pory roku. Pomysły na majówkę? Gdzie? Jak? Co? Wyjechać czy zostać?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 Polk. Ale pomiędzy delikatna kwestia dotyka delika pieniędzy Tak się to porobiło, że licznie ich przy mnie nigdy nie było Może mikro, jednak przykro Zawsze jest co dziękowa Był tak, piłk czy nią Wyszli być szczęście Piotr Piszczatowski, Janusz Prusinowski i kompania oraz zespół nie z tego Świata Memento Mori Dance Club. Słuchamy Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia. Polskie Radio. Jedynka. Dobry wieczór Państwu. Maciej Szajkowski przed mikrofonem. To jest Falcon w programie pierwszym Polskiego Radia, czyli cotygodniowa ekspedycja z muzyką świata, kosmosu i okolic. A dzisiaj moim wspaniałym gościem jest Piotr Piszczatowski, muzyk wszechstronny, perkusjonista, barabanista, bębniarz obręczowy, tancerz wyborny, również w ramach tańców odbijanych, polnych, leśnych, korzennych zawsze. Erudyta, jeśli chodzi o pewne rozpoznanie kultur plemiennych, ale też jeden z myślę, filarów Instytutu Muzyki i Tańca przecież, nie bójmy się tego powiedzieć. Dobry wieczór Piotr. Dobry wieczór. Filarów Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. Nazwa jest niesłychanie długa, ale stoi za tym serce i pasja. Witam Cię serdecznie, bo oto wydarzenie niezwykłe ukazuje się płyta zespołu, który ja jako obserwator baczny w festiwalu Nowa Tradycja. Widziałem, słuchałem i, co ważne, zapamiętałem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wydaliście mi się kompletni od strony wizerunkowej. To znaczy ten image, tak zwany formacji był przemyślany, był bardzo, bardzo charakterystyczny. To nie chodzi mi tylko o czerń, która obowiązywała. Chodziło mi o rodzaj takiego bractwa, które reprezentowaliście za sprawą waszego wizerunku. Druga sprawa, muzyka. Wydawało się, że temat śmierci jest jakkolwiek oswajany w ostatnich latach, czy przy przywracany w ramach kultury, bardzo, bardzo szeroko rozumianej. Natomiast wy sięgnęliście po źródła i to jest ze wszechmiar piękne, zacne i wspaniałe. A zatem, kiedy ma miejsce to zderzenie, kiedy poznanie następuje i za kogo sprawą tej akcji bezpośredniej, korzennej pod kryptonimem Memento Mori Dance Club? Sprawcą całego zamieszania jest pszczelarz pełen życia, fantazji niebywale bystry <grych> i szlachetny człowiek mój przyjaciel, Maciej Żurek. Otóż Maciej przez długie, długie lata jeździł na wieś uczyć się od najlepszych wiejskich muzykantów fachu, grania starych oberów, starych yy, mazurów i uwaga, nie było to granie uładzone, nie było to granie grzeczne, nie było to granie nascenne, tylko rzeczywiście yy, spotykał on takich muzykantów z krwi i kości, właściwie można powiedzieć drapieżników dawnego rynku muzycznego, wiejskiego. Ludzi, których jeżeli do czegokolwiek porównać, no to do Jimiego Hendrixa, albo tym podobnych postaci. Ja mówię do bluesmenów z Delty Wisły. <laughs> Można tego, tak, ale słuchaj, Jimi Hendrix, który ma odrobinę szaleństwa w tak. sobie. Dlaczego? Dlaczego jest bliski? Dlatego, że absolutnie w tradycyjnych kulturach było bardzo dużo szaleństwa, było bardzo dużo energii. i tutaj spontaniczności, nieokiełznania i uwielbienia wolności, która manifestowała się to pragnienie właśnie w muzyce najczęściej, no bo tyrka i folwark nie pozwalały rozwijać skrzydeł, ale muzyka pozwalała. No i teraz jest pytanie, dlaczego akurat Maciek trafia do tych muzykantów, a potem wymyśla tak odlotowy projekt jak Memento Moridensk. Otóż, proszę Państwa, Maciek w tamtym czasie był pankiem. Miał pióropusz, chodził w skórach. To za młodu nie był pankiem, na starość różnie to bywa. <śmiech> tak, człowiek o ogromnej wrażliwości i ogromnej energii. I uwaga, on, odpowiednik tej. tej tego fenomenu odnalazł w przyjaźni ze starymi muzykantami. No ale co tam się stało? Oprócz tego, że było grane do tańca, też żony tych muzykantów, ważne śpiewaczki wiejskie, gdzieś po drodze mówiły, i to jest taka słynna historia od Maćka, no zaśpiewam, zaśpiewam wam wyrywasy, czyli przyśpiewki do oberów, ale najpierw w pieśni religijne. A Maciek wcale taki skory na początku nie był, no bo to jakieś takie długie, długie, długaśne, długie, długaśne, gdzie... W... Archaiczne, żeby nie powiedzieć trącące myszką też bardzo często. No tak, to czasami jest takie nasze pierwsze skojarzenie, ale uroda tych pieśni. Skale, dawne skale, modalne, kościelne, w ogóle skale azjatyckie obecne w tym śpiewie ujęły go nieprawdopodobnie no i zaczął to śpiewać, ale w którymś momencie mówi budzę się, budzę się, spać nie mogę. Palce same chodzą i w tych rozwlekłych, długich śpiewach nagle usłyszał Maciej rytmy. Czy to są rytmy w łatwy sposób odczytywalne z tego repertuaru? Nie. Także trwała ta przygoda chyba nawet nie chcę przesadzić, teraz z 10 lat w wypadku Macieja, kiedy on odczytywał i właściwie odkrył dla nas wszystkich, którzy potem do niego dołączyliśmy, ten fenomen. Otóż rzeczywiście taka była prawda. XVI, XVII, XVIII wiek, pieśni religijne, które powoli zaczynały być śpiewane w, języku, w językach narodowych, z przeplatały się z lokalną muzyką. No, nie, bardzo mało ludzi czytało nuty y, albo grało z nut. Śpiewało się, grało się ze słuchu. No i jeżeli mamy tekst religijny, filozoficzny, egzystencjalny, dotyczący najważniejszych rzeczy, który bardzo nas przejmuje i chcemy go wyrazić muzycznie, a zarazem jesteśmy przepojeni ówczesnymi przebojami polonezami, mazurami, oberami i całym tam repertuarem, który już, już, już przeminął dla nas. Nagle okazało się, że przez te parę stuleci ten śpiew egzystencjalno- filozoficzno-religijny przeplotł się, te teksty przeplotły się z muzyką taneczną i to był, to był największy paradoks, największe odkrycie. Memento Mori Dance Club, premiera w programie pierwszym Polskiego Radia w audycji Folk On. Polskie Radio. Jedynka. Falcon 1, Polskie Radio. Piotr Piszczatowski nadaje, znowu nadaje, jak i od 23 i Memento Mori Dance Club, eksperymentalny projekt plasujący się na pograniczu muzyki tradycyjnej, detektywistyki muzycznej oraz wolnej twórczości, dodałbym, freestylu, tropiący taneczne frazy w śpiewach nabożnych dawnej Rzeczypospolitej. Piotrze, 10 lat, praca badawcza, zwykliście jako środowisko fascynatów, admiratorów kultury korzennej tej sławiańskiej, czy dokładniej mazowiecko-radomskiej badać wnikliwie. Nie wyruszacie do świata z opowieścią powierzchowną. Raczej tam muszą pojawić niuanse, pojawić pewne, powiedziałbym, dygresje, dykteryjki i trzewia, które też są szalenie istotne. Jak powstała ta kompania, bo to duży zespół? Kompania korsarzy, bo tak lubię o nich, um, o nich mówić. Tylko tak wyglądają. <laughs> Piracka kompania ruszyła w morze, w ocean tradycji za przewodnikiem, za Maciejem, jako się rzekło, za Pankiem, ale ruszyły bardzo różne osoby. I Wolf Wolfgang Niklaus, człowiek, który życie spędził na śpiewaniu e, chorału gregojańskiego, na odtwarzaniu starożytnych e, przedstawień e, średniowiecznych. Zaraz, zaraz. Teuton? <śmienic> Szanowni Państwo, nasz przyjaciel pochodzi z Austrii. I w latach 80. trafił na polską wieś, ale za sztuką, za teatrem. Najpierw wylądował w Teatrze Gardzienice na lubelskiej wsi, potem w Teatrze Wiejskim Węgajty, przez który też moje ścieżki tam przeprowadziły. I tutaj Wolfganga pamiętamy z tych brawurowych teatralnych, której tobie nie są obce przecież odsłon i brewerii. No tak, tak, to monumentalne są realizacje misteriów średniowiecznych. Co dalej? Obok Macieja, jego syn Antoni, to bardzo jest fantastyczna sprawa, bo i Antoni, i Witek Wojciechowski przynależą do pokolenia mającego lat teraz po dwadzieścia kilka i no muszę przyznać, oni są lepsi. Oni są lepsi. Tak jak my w latach 90. w latach dwutysięcznych przecieraliśmy oczy ze zdumienia co do bogactwa faktury muzyki wiejskiej, tak oni już oczy nie przecierają, tylko po prostu tu studiują na poziomie studiów wyższych. Pani, to jest język naturalny, który jest obecny w przestrzeni, a nie wymaga tak głębokich badań i penetracji, jak my to robiliśmy, w latach wspomnianych. Naturalny, bo Antek towarzyszył Maćkowi, swojemu ojcu przy wędrówkach po wsiach, ale no, ja jestem wstrząśnięty. Czasami to nawet trudno uczestniczyć w tych rozmowach, ponieważ jeżeli ci dwaj młodzi dżentelmeni zaczynają cytować archiwa i są w stanie przypomnieć konkretne warianty melodii z nagrań Andrzeja Binkowskiego z 85 roku i kłócić się, czy dany wariant był nagrany w sierpniu, czy w lipcu przy stałowicach małych czy dużych wskazują perfekcyjnie co do metra te lokalizacje, lepiej od gps -a. Brzmi to jak w ogóle jakaś anegdota. To jest naprawdę ba tak głęboka wiedza, która jest źródłem ich wolności twórczej. Ponieważ, jeżeli oni do dowolnej melodii są w stanie przypomnieć po kilkadziesiąt wariantów od różnych muzykantów, to znaczy, że te warianty, że te różne ogrania melodii tworzą ich wachlarz możliwości artystycznych. Tutaj dotykamy jednej z absolutnie fundamentalnych rzeczy. Bo jeżeli mówimy tradycja, no to można całe życie spędzić na klęczkach i budować zamki z piasku albo budować muzea, twierdząc, iż wszystko wiemy. I tutaj chyba wszyscy mamy pewność, tradycja to było coś stałego, ale cały czas w procesie, cały czas w zmianie. Jeżeli wgryziemy się w historię muzyk, w historię kultury, to ten sam utwór co 10 lat, on mógł wyglądać naprawdę inaczej. I teraz, gdzie jest nasza wolność? Gdzie jest nasza strefa wypowiedzi? Odpowiedzią tego pokolenia i odpowiedzią tego zespołu jest znać ten repertuar jak najgłębiej, jak najmocniej, natomiast potem położyć się spać i w środku nocy się obudzić znowu nowo wiśnioną melodią. Lecą latami, jakby skrzydłami życia mego Momenta Jakoś po. Nie Oh so. wow. Dla niej 1 Polskie Radio, Piotr Piszczatowski, znakomity bębnista z tak potężną emisją głosu, że tu stojący obok nas w pracowni perkusyjnej Stanisława Jarząba, zestaw perkusyjny rezonuje przy twoim głosie, wzbudza się w jakieś nieprawdopodobne wibrato. Muszę otrzeć oczy ze wzruszenia, szanowni państwo, ponieważ marzenia się spełniają. Po pierwsze, chcemy, żeby tak brzmiał ten zespół, nie uładzonymi głosami, tylko głosami, które słyszały najlepszych, najmocniejszych śpiewaków wiejskich. Po drugie, muszę to powiedzieć o moim wspomnieniu ze wsi Zaprydziany pod białoruską Lidą, dawne tereny Rzeczpospolitej. Lata 90., być może 94. rok, ja jako młokos trafiam tam jako etnograf, trafiam do chóru pogrzebowego. To jest apropo. propos tej płyty, której słychamy, bowiem wiele pieśni śpiewaków z do naszego repertuaru wchodzi. I uwaga, nagrywałem ich przez dwa wieczory, gdzie mogę, to te nagrania udostępniam. Głosy chropawe, głosy potężne, brzmiące. Uwaga, to nie jest jakiś romantyzm. Panowie byli traktorzystami w kołchozie miejscowym. A uwielbiali ten religijny y, repertuar. W związku z tym całe dnie Prowadząc te gigantyczne traktory, oni śpiewali. W związku z tym pomieszała się tu chropowatość głosów wiejskich, nieestetyzujących, no w ogóle z tym doświadczeniem przekrzykiwania traktoru. I ja mam takie wspomnienie, z którym chcę się z wami podzielić. Siedzę, jest noc, czterech facetów, ja mam dyktafon taki jak ty i szyby drżą. I szyby drżą. Naprawdę tak jak ta perkusja, tylko że trzy razy bardziej. Ja pamiętam te pieśni i wibrujące wszystkie szyby w tym domu. Co to, to jest bardzo ważna informacja o muzyce tradycyjnej. To nie jest estetyzm, to jest po prostu czysty, żywy fakt energetyczny. To jest eksplozja energii i tak naprawdę... Nawet... Totalny naturalizm. Hmm. Nawet jak śpiewamy o śmierci, to tak. śpiewamy o życiu. I to jest y, mieszanina, jak to mówili Grecy, Tanatosa i Dionizosa. Taką podzielę się y, y... Dygresją pozwolisz po waszym koncercie, jedna z młodych dziewcząt słuchujących się, będąc lekko przestraszona, um, występem Memento Mori lub w czasie nowej tradycji a w Festiwalu Polskiego Radia powiedziała: Dzięki tym chłopakom, wydaje mi się, że śmierć może być fajna. <śmiech> jest takie um, doświadczenie, które jest przejściem, to jest część organiczna tego, gdzie jesteśmy i że żyjemy. Śmierć jest jednym z kolejnych etapów, natomiast pewne doświadczenie składające się na zbiór naszej egzystencji tutaj zawdzięcza pięknie, napisanym w książeczce wierzycielom. To jest też ładne sformułowanie, to są nasi wierzyciele i to jest ćwierć wieku jednak akcji bezpośrednich, wyjazdów w teren, badań, spotkań. Ja myślę, że bardziej chyba poszukiwania w ramach interioru samych siebie. Jak ty to widzisz po tym wieku? Nie ma co wijać w bawełnę. Jest ta droga spotkania z tą gigantyczną i bardzo mocną tradycją, taką ścieżką do od, od, od, odkrywania esencji życia. Mhm. Śpiewamy o śmierci, śpiewamy o końcu, śpiewamy o kresie, ale ja na przykład poprzez z tym repertuarem i z mądrością tych pieśni i ze wstrząsającą ich urodą mhm. mam ekstatyczne stany ponieważ e, naprawdę ten rodzaj ogołocenia prowadzi mnie do bardzo żywego odczuwania teraźniejszości. I też tak to odkryłem, wsłuchując się w was. Że jest pewna witalność, jest pochwała życia, nie ma w tym absolutnie paradoksu. Jest rodzaj filozofii sufickiej wręcz, tych wirujących derwiszy, których w jakiś sposób tutaj kreujecie, czy wykreowaliście. O skład muszę na koniec zapytać, to tworzy tę doskonałą format? Gromada przyjaciół posiadających y, czytelne i normalne zawody, ale z zawodu korsarzy i piratów. Maciej Żurek, skrzypce śpiew. Antoni Hasso gopsowicz ze synów jego najstarszy, skrzypce śpiew. Witold Wojciechowski, przyjaciel tego drugiego, i nas wszystkich skrzypce, baraban, śpiew. Wolfgang Niklaus, lutnia, ud, śpiew. Marek Szwajkowski, towarzysz pierwszego pszczelarza tego zespołu, baraban, śpiew. Serhij Petryczenko, od lat u nas zamieszkały przyjaciel z Białorusi. Jacek Murza, fantastyczny, odlotowy jazzman. Tuba, kawal, saksofon sopranowy i śpiew na końcu. Piotr Piszczatowski, tym razem ani razu bez bębna, Szanowni Państwo, gram tam na fiszharmonii, na skrypce. Krzypsach, no i śpiewam. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Najlepsze życzenia. Widzę, że Radiowe Centrum Kultury Ludowej też było zaangażowane w produkcję tej płyty. To cieszy tym bardziej wspaniali realizatorzy Doskonałe Studio. Piotr Piszczatowski, dziękuję Ci bardzo. Do spotkań, Szanowni Państwo. Niech monarchowie miasta swe budują. Niech je murami ze wszcząto pasują. u śmierci I'm not I'm Skryć się człowiekowi, wszędy porwie do grobu powleczę, nędzny człowiecze. Program pierwszy Polskiego Radia. Podczas targowiska instrumentów udaje mi się spotkać jeszcze założyciela tego zespołu Memento Mori Dance Club Macieja Żurka, pszczelarza, wędrowca, ucznia Jana Gacy, znakomitego, jeśli nie najznamienitszego skrzypaka leśnego i polnego nurtu od odnowy muzyki korzennej. Witaj Macieju. Dzień dobry, jestem. Wspaniale Cię widzieć. Gratuluję, pięknie wydany album, wspaniale zrealizowany. To jest Twoja idea, to jest Twój koncept. Skąd on się narodził? Na skutek jakich okoliczności? Na skutek przygód podróży wiejskich. Wiesz, zawsze jak się podróżuje do, do muzykantów i gra się szalone mazurki, które wcale nie są takie świętobliwe, to po drugiej stronie w kuchni na przykład jest żona, która śpiewa nabożne pieśni. I ja już opowiadałem o tym wielokrotnie, a w pewnym momencie zacząłem się nimi również interesować, a potem zobaczyłem, że jedno i drugie ma dużo ze sobą. Wiesz, ale w zasadzie wszystko jest wynikiem tych samych przygód, tych samych spotkań z ludźmi, czyli z muzykantami i z żonami z drugiej strony i przyjaźni tak naprawdę, które się wywiązały wtedy. No i potem... Y po przyswojeniu tego trudnego repertuaru podobno miałeś sen, jakąś wizję, że można to w, w ramach doświadczeń i pewnych współczesnych też impresji w jakieś ramy zamknąć, przede wszystkim rytmiczne, ale też i muzykantów dobrać, więc po pierwsze jak muzycznie do tego podszedłeś, a po drugie jakim kluczem dobrałeś tych znakomitych muzyków. Więc wizja, jak o niej mówisz, wiesz, to, to czasem człowieka opęta taki wirus, wiesz, jak... Jak się zakochasz, na przykład masz taki problem, albo jak... Amor, tak zwany, to demon ta, jest tak ta, zwany. Ja to podczepy to... energetyczne są, wiesz o tym. Tak, okej. Okay. Miałem podobnie, jak spotkałem Jana Gace i czułem, że ja muszę w ogóle to jego muzykę pochłonąć i zrozumieć. Tak jak zaczęliśmy praktykować i śpiewać sami dla siebie pieśni nabożne, to po dwóch latach chyba tej praktyki mnie... Wiedziałeś, Jan Gaca za jaki halny się zerwał w tym A? momencie. Nie ma przypadków, więc ja nie, nie. drogi Janie, kochany... No jesteś, jesteś, jesteś z nami, wiemy o tym. Tak, po dwóch, czy trzech latach śpiewania pieśni nabożnych, jakie śpiewaliśmy sami dla siebie, faktycznie ja poczułem, że tam pod spodem pulsują rytmy, frazy całe, całe struktury rytmiczne i ja już się nie mogłem opanować, ja zacząłem liczyć to na palcach, potem już nie śpiewałem, ja już tylko liczyłem po prostu, gdzie, gdzie w tym rozlanym śpiewie mogą układać się wiesz, wartości, gdzie jest raz. E, więc tak, to był na początku, to był wirus i potem jak on tak narasta, narasta, no to mówisz sobie, trzeba to w końcu zagrać. Klucz doboru y, muzykantów jest w zasadzie taki bardzo lokalny, ponieważ poza Piotkiem Piszczatowskim, którego spotkałeś i Witkiem... Wojciechowskim, to wszyscy w zasadzie jesteśmy, jesteśmy z Warmii, a większość chłopaków jest w ogóle z mojej gminy, z gminy Jonkowo. Więc to, to są takie chłopaki po sąsiedzku. I jak się jest... Dobrych muzyków masz w tej co? gminie Jonkowo. Warmia jest absolutnie szalona w ogóle, pod wieloma względami, pod tym też. No więc jak się ma takich fajnych muzyków, to muzykanci zazwyczaj grają na tym, co mają pod ręką. Więc jak mamy tubę, to albo Fletkawa, albo lutnie ud, to ona tam w tej muzyce jest. I w zasadzie nie wiem, czy to przypadek, nie mówisz, że nie ma. No więc nie to, mam. jakby ten, ten koloryt został stworzony takim trochę lokalnym kluczem, ale takim kluczem znajomości lokalnej. Stwor stworzy stworzyłeś kosmos, masz yy, yy, tego świadomość pełną, jesteś warmińskim demiurgiem. <śmiech> dziękuję ci bardzo, <śmiech> dziękuję ci bardzo. Ale wiesz co, dla mnie znacznie ważniejsze jeszcze w tej idei jest to, że. Yy, Cała, cały duch momentu Klubu polega na tym, żeby też tym pieśniom przewrócić im pierwotną funkcję. To znaczy, że śpiewamy je razem. To znaczy wszystkie sytuacje, które próbujemy aranżować, polegają na tym, że zawsze są śpiewniczki, w których mogą skorzystać ludzie, żeby włączyć się do wspólnego śpiewu. Bo wtedy jest to trochę wspólny akt twórczy, czyli trochę jakby czynimy to tak, jakby chcieli nam, chcieli pewnie od nas tego ci, którzy nam te pieśni dali, nie? Że to nie są koncerty, proszę bardzo, zobaczcie jak, jak ekstra brzmi, tylko że... Powodujemy sytuacje, w których wspólnie stajemy się twórcami dzieła, brzmienia, e, no tak. Tego. Pięknie dopełniłeś tej e, medytacji z muzyką Memento Mori Danskla. Bardzo Ci dziękuję, wszystkiego dobrego. No i dla Twoich pszczółek, bo jesteś Bartnikiem, pszczelarzem, e, też żeby ta wiosna przyniosła obfite plony. Daj Boże, pozdrowie je od Ciebie, Paćku.